Artur Kurasiński jest blogerem zajmującym się tematyką nowych mediów, przedsiębiorcą założycielem agencji Revolver Interactive. Tu, Wiki Radio. Słuchacie Wiki Radio. Dobry, dobry wieczór Jestem pod wrażeniem i los co w tej godzinie jest na tej sali. Spodziewam się o godzinie blisko 20.30, to już na i rzeczach związanych z jedzeniem, ale cieszę się bardzo, znaczy, że temat jest, czy tematy poruszane dzisiaj są bardzo, bardzo ważne. Ja trochę postanowiłem, ponieważ wiedziałem, że będę jedną z ostatnich osób, mam nadzieję, że zrobić to, dać taką przemowę, żebyście Państwo wyszli trochę z uśmiechem. Zobaczymy, mam taką nadzieję, zobaczymy zweryfikujemy mnie rzeczywistość. Nazywam się Opi Kraśnicki i od 13 lat zajmuję się rzeczami z nowymi mediami, wtedy się nazywał DPS, kiedy nie policzyłem innego, Pierwszy moim pomysł na stworzenie czegokolwiek, co byśmy nazwali biznesem, to było stworzenie serwisu muzycznego. Bardzo głupi pomysł, dlatego że od razu wpałbym na minę pod tytułem prawa autorskie. Nawet nie staraliśmy się negocjować, bo myśmy jako młodzi, duchem i, i, i ludzie, którzy mieli dużo, dużo samozaparcia, stwierdziliśmy, że będziemy robić serwis, który będzie pomagał w rozwoju polskiego, polskiego przemysłu muzycznego. Czyli robiliśmy newsy, wrzucaliśmy do internetu, robiliśmy vide itd jak chodziliśmy do dużych wydawnictw, dużych filmograficznych, no i oni mówili, że się, dlatego że wy to, co robicie, to robicie po to, żeby wyście wygenerowali kasa za siebie. Mówimy, nie, no przecież robimy po to, to nie wiem, że zespół hey, koncertuje i pokazujemy zdjęcie tak dalej, robimy po to, żeby fani tego zespołu mieli informacji, potem przychodzi na koncert. Absolutnie nie, wy robicie po to, żeby, żeby ukraść na te informacje i pamiętam, jak dziś negocjowaliśmy przez dwie godziny, żebyśmy mogli otrzymać dwie fotografie jakiegoś armiestwiskiego wykonawcy, ilustrujące trasę pancertową bo ta osoba nie była w Polsce, potrzebowałaś materiałów, no i uzgadnialiśmy z tą c że naprawdę my potem to zdjęcie zdejmiemy ze strony internetowej, nie będziemy już na nic zdjęcia zrobili, bo oni strasznie się baje, że im te zdjęcie ukradniemy, Rozumiecie? ukradniemy te zdjęcie, publikując na stronie internetowej. No więc zaczęło się dosyć dziwnie i im więcej jakby próbowałem potem, wokół mediów e, i wokół e, muzyki robić rzeczy, okazywało się, że jest jeszcze gorzej. A stwierdziłem, okay, I widocznie tak wygląda ten biznes. To znaczy musi być ktoś, kto się nazywa wytwórnia, jest artysta, artysta przekazuje część swoich praw, albo daje po prostu zrobić wytwórnia dbała jego cały tutaj background. No, było, było to fajne do momentu, kiedy nie okazało się, że tak prosto nie jest. E, Zacząłem zajmować się z rzeczami, innymi rzeczami, m.in. w taki projekt, który, który nazywamy aula polska się spotykają różnego typu osoby, interesujące się przedsiębiorczością, nowymi mediami, technologią i tak dalej, no i tam wymieniamy co pewien czas bardzo fajnie, na fajnym takim e, poziomie e, uwag. No i ja byłem osobą, która zawsze wychodziła następującą z e, wnioski. E, prawo autorskie to jest takie prawo, to jest niezbywalne. Ja jestem osobą, która, jeżeli ktoś ukradnie moją książkę, czy wrzuci na przykład chomika, wrzuci do internetu, no to powinien zginąć, szczyznąć, Powiem na go całe ABWCDA CDA, jednego dnia najechać, tam w komierkę wyprowadzić. Sam jestem twórcą, bo kilka rzeczy opublikowałem, nawet na jedną mam ISDN, w związku z tym jestem kompletnie legalny. Często nie przekazałem tego do Biblioteki to, więc chyba do końca na własności nie jest. Aczkolwiek czułem się, jako reprezentant z tej grupy ostra krzyczała, że internet zabija, to jest zło. Przecież każdy, kto przecież ukradnie to płytę, to już nigdy w życiu przecież nie sięgnie, nie pójdzie do półki, nam na półkę empikowską, nie kupi tego wszystkiego. Ja w to wierzyłem i przyszedł ja gdzieś tam jeszcze mi się w głowie dni, że może mam gdzieś rację, Tylko trochę zaczęło się to psuć, kiedy, e, kiedy właśnie napisałem taki artykuł e, chomik jest zły, kranie złodzieje, jak wy możecie. Jesteście w krycie przez najwyższą polską, czyli warszawską e, e, kancelarię prawda i tak dalej. No i okej, okay, ja w to wierzyłem, serio. Byłem przekonany, że mówię całkowicie, całkowicie prawdę. E, potem przyszedłem do głowy, że tak naprawdę może to nie jest Problem wynikający z medium, tylko problem stojący trochę wyżej. Natomiast o tym tak naprawdę to się dowiedziałem dopiero w momencie, kiedy. E, czy dowiedziałem się? Zeszła w mojej głowie taka dosyć poważna zmiana. Ona stała zmieniona, znaczy dokonała się bądź kiedy zmieniało się to, że ludzie nagle stwierdzili, że opłaca się wyjść pewien zimowy poranek czy tam wieczór, no i krzyknąć, że jednak coś nam się nie podoba. E, powiedziawszy, nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Jak masa ludzi, którzy kompletnie nie interesowała się niczym, naprawdę niczym, polityką, a, nie wiem, celebrytami, niż ta pudelka, sarkała na wszystko, co miało złowę współpudrowych czymkolwiek, jakby stwierdziła, że są w stanie zaryzykować, podłączcie do jakiejś dziwnej imprezy, pod tytułem wyjdźmy na ulicę i krzyczmy, że nam się nie podoba jakiś tam zapis prawa, tak? Natomiast szczerze powiedziawszy, od tego momentu, jak zacząłem śledzić, a tak naprawdę czytać dogłębnie to, co jest publikowane. Nagle okazało się, że to jest gra, która toczona jest na poziomie mistrzostw ponad naszymi głowami, a na pewno ponad moją głową. To, że ja nie mogę sobie legalnie obejrzeć serialu, który jest właśnie jest publikowany, też emitowany za amerykański stacji, ponieważ ktoś sobie wymyślił, że ze względu na to, że znajduje się na, na innym kontynencie, nie mogę tego serialu obejrzeć. Przecież tak naprawdę jest to kwestia ściągnięcia programu, do przeglądarki, oszukania tamtego prowajdera, że jestem mieszkańcem Stanów Zjednoczonych zmienienia proxy i tak dalej, ale okej, okay, nie mogę, prawo mówi, mi, że jestem wtedy przestępcą, łamię czyjąś licencję. No więc wierzyłem w to, ale od tego momentu, kiedy e, bardzo częściej rysować czy bardziej czytać, co czy jest związane z prawem autorskim, szczególnie właśnie pod kątem negocjacji, jak to wyglądało od strony tych duży, dużych firm, które stały za tym, no zacząłem mieć zupełnie inne zdanie. Od tego momentu trochę, m, może nie, nie zmieniłem o 180 sto sto stopni, no 90, nie stałem się nagle wyznawcą, nie rzuciłem, nie rozdarłem i powiedziałem, że to jest wszystko teraz wspólne i kochajmy się i tak dalej. Natomiast kompletnie nie kupuję argumentów, które potocznie cały czas pojawiają się mądsto powtarzane z uporem maniaka, to jest, to jest słynna strata Kazika i tak dalej. Tak? No absurdalne pokazywanie tego, że system, który został wymyślący, gdyby jest utrwalany, przekazywany od ponad 100 lat, nadal on funkcjonuje, tak? No bo którymśmy potraktowali wszystko poważnie, to po co jest. Mówię na temat tego, że jeżeli ktoś komuś ukradnie, czy ściągnie ten plik. Tak, w Polsce nie ma tego, to, to, to nie jest przestępstwo, też to dzisiaj wielokrotnie było to mówione. Ale powtarza się bardzo często, że wszystko, co z internetu ściągasz, jest nielegalne. Tak? Ja słyszałem no, was na własne oczy bardzo wysoko postawionych osób w polskim rządzie i to jest coś, co oni mówią o tym otwarcie. Być może sami nie wdą, że mówią, że mówią bzdury. Natomiast wszystko to dowodzi do tego, że stwierdziłem, że tak naprawdę nie ma sensu. Nie ma sensu pić się z. Znaczy jest jedna metoda na próbowanie zmiany tej sytuacji. To jest odebranie tlenu, który spowoduje, że ten pożar po prostu gdzieś nam się e, sam zagaśnie. Mówiąc odebranie tlenu, tak naprawdę mam na myśli po prostu tworzenie takiej sytuacji, w wyniku której użytkownik końcowy, czyli ja, jako osoba ściągająca film, czy też chcąca położyć jakiś film, no, doprowadzi do sytuacji, że duży koncert muzyczny stwierdzi, że pojedyncza osoba nie zagrozi, ale że tylko dziesiątki milionów osób, to coś może już być na rzecz. To jest jakby według mnie podstawa tego całego, nazwijmy to, czy też ruchu, czy też pewnej zmiany, która zawsze w naszych głowach, mówiła nas jako osoba, które występowały czy Polakach, którzy tam pięć te protesty zaczęli, ale to jest o tyle coś dziwnego, że na żadnym innym poziomie taka zmiana nie zaszła. Tu możemy dywagować, czy chodziło o to, że internet jest bardzo ważny dla młodych osób, czy w ogóle jest podstawą w większości wypadków jakichś stosunków, relacji, zależności. Niemniej jednak doszło do tego, że część osób uznała, że to jest bardzo ważna część ich życia. Nie była w stanie negocjować tej te zmiany. Dobra tak? To do jednego trene, premiera, siedmiu godziny na siadówa, pan w tych sandałach, tak dalej, to pokazało, że naprawdę dla obu stron jest to coś bardzo ważnego i nawet jako przedstawiciel, jako obywatele mamy możliwość pójścia na zwarcie i ten, ta druga strona musi nas musi tak wysłuchać. Jacek Kuron jest twórcą takiego bardzo nośnego i też wielokrotnie powtarzanej, e, powtarzanej e, prawdy. E, ja sobie coś takiego. E, to ma odzwierciedlać to, że ja kompletnie nie wierzę w zakładanie partii politycznych i do Tak samo nie wierzę w partii piratów, wszystkie partie związane z jakimkolwiek, czy też obalaniem, czy kontrowaniem, czy też próbowaniem wejścia w wylgalne systemy. Znaczy nie mówię o tym, żeby Zbroić się w ilość materiałów wybuchowych, pójść gdzieś, gdzie można zrobić krzywdę, tylko w takim bardzo prostym obejściu. Zamiast bawić się w partie polityczne, zróbmy stowarzyszenie ruchotutorne, które nie musi być od razu partią polityczną. I tak naprawdę on nie, nie, nie powinien być partią polityczną. Dlatego, że partia polityczna z definicji za chwilę jest związana w czymś, co uniemożliwia nam nie działanie. Wszystkie osoby, które mniej więcej wiedzą, jak wygląda sytuacja związana z e, kształtowaniem prawa w Polsce, czy też w ogóle na arenie europejskiej, wiedzą, że. W tym momencie partia staje się zakładnikiem samej siebie. Eee, kolejnym elementem, który bardzo bardzo przeżyłem mocno, to, było, to był moment w czerwcu tego roku, kiedy, kiedy e, Polska była organizatorem Europy 2012. E, na wniosek e, UEF, parę dni przed meczem Polska-Czechy, polska e, Telewizja Polska wystąpiła do, do Google z nakazem zdjęcia pewnego filmu, na wniosek właśnie UEF. Okazało się, że chodzi o to, że. Telewizja Polska nawet chciała ten film webitować. Chodziło o to, że to był film zagrzewający polską drużyny i tak naprawdę widzów dochodających, wspierających polsko-drużyny, tego, żeby kibicowali. Film o bardzo fajnym wydźwięku, a jednocześnie bardzo, bardzo pięknym w swojej, swojej przystości. Problem był taki, że prawo było tak skonstruowane, że nie było możliwości, aby nawet jeżeli Telewizja Polska chciała to zmienić, a spotkał się prezes Telewizji Polskiej z paroma innymi decydentami, nie byli w stanie tego żaden sposób zmienić. UEFA była nad W tym momencie mogli wszystko zrobić, tylko nie publikować ten film. E, 25 tysięcy osób w ciągu 24 godzin zgromadziło się i powiedziało, że chcą, żeby telewizja publiczna wyemitowała ten film. Nikt nie był w stanie przekonać UEFA -y do tego, żeby to stanie zmieniła. Oczywiście no, UEFA zasłoniła się w tym, że tak stanowi prawo. Z drugiej strony, <grych> proszę, mi, proszę mi uwierzyć, gdyby ten film został wyemitowany, to telewizja publiczna Polska, która po EUR istnieje dalej, tak, ma swoje programy, promuje się i pewno chce, żeby Mogłabym się śmiało z tydzień prywatnymi, uzyskałaby dużą liczbę osób, która by byłaby wdzięczna za to, że ten filmik się pokazał. To i nastąpiło, że 24 godziny trochę, trochę, trochę się tam po, po, pozmieniało, natomiast etap był taki, że dostałem jasny komunikat. Nie ma możliwości, znaczy stoimy, rozmawiamy i wszystko się opiera, Szwajcarię, osyta platera i tak dalej. I to było dla mnie kompletnym szokiem. To jest już kolejny dowód na to, że jeżeli nawet istnieje potrzeba, są chęci co do tego odpowiednie środki, to gdzieś stoi coś, co jest albo prawem, albo kwas albo prawem, albo umową podpisaną w być może dobrej intencji. Natomiast jest taki, że to blokuje komplet jakichkolwiek e, przepów. I to jest tyle bardzo dziękuję Tu wiki